Kaseta numer 6 w katalogu głównym Darek Prince mówi na temat uwolnienia i demonologia. Studium numer 6 zatytułowane 7 warunków dla utrzymania Twojego uwolnienia. Ojcze, przychodzimy do Ciebie teraz w imieniu Jezusa, naszego zbawiciela, Twojego umiłowanego syna. I przez wybór naszej woli na nowo poddajemy się Tobie. Pragniemy, aby wszelka myśl poddała się w posłuszeństwo i aby każdy z nas poddał się w posłuszeństwo Chrystusowi. Oddajemy się przez krew Jezusa Duchowi Świętemu. Wiemy, że bez Niego nie potrafimy znaleźć prawdy. On jest nauczycielem, doradcą. Tym, który został posłany, aby wprowadzić nas we wszelką prawdę. A my jesteśmy od Niego zależni. Zupełnie. Modlimy się o błogosławieństwo nad każdą osobą tutaj. Aby każde serce było otwarte na prawdę. Aby żaden z nas nie przyjął błędu. Modlę się też o siebie aby słowa moich ust i przemyślenia mojego serca były przyjęte przed Twoim obliczem, Panie, moja siła i mój Odkupicielu. I we wszystkim, Panie, zwracamy się tylko i wyłącznie do Ciebie i oddajemy Ci cześć i chwały, które są, którego Twoje imię jest godne. W imieniu Jezusa modlimy się. Amen. Próbując wyjaśnić pewne możliwe nieporozumienia, które mogły pozostać z poprzedniego nauczania na temat uwolnienia złych duchów, a potem spróbuję podać Wam konkretną instrukcję odnośnie do przyszłości konkretnie na temat jak utrzymać Twoje uwolnienie. Ale pozwólcie, że odpowiem na dwa pytania, które nawykowo już są mi zadawane. Zadawane przez ludzi, którzy są na nowo skonfrontowani przez tą prawdę i tą służbę. Pierwsze pytanie brzmi skąd wiem, że jestem zupełnie wolny? I zawsze rozczarowuje ludzi moją odpowiedzią. To nie jest mój interes dawać wam świadectwo. A gdybym dał, to nie byłoby ono warte papieru, na którym jest napisane. Nie wiem na pewno, że ktokolwiek z was jest zupełnie wolny. Nie jestem pewny, że mógłbym dać także i sobie świadectwo. To, czego się nauczyliśmy, to jest bardzo ważne, to realność złych duchów i jak się z nimi rozprawiać. I to jest warte tysięcy świadectw. To jest wszystko moim celem. Postawić Was twarzą w twarz z faktem, że złe duchy są realne, są częścią naszego doświadczenia i możesz z sukces sukcesem rozprawić się z nimi. I jak jestem w stanie, podałem Wam biblijne zasady, które udowodniłem w doświadczeniu w tej służbie. I w tym momencie piłeczka przechodzi na Waszą stronę. I Wy musicie dalszą część pracy wykonać. Nie wyglądacie na zadowolonych, ale właśnie tak to jest. Następne pytanie, które nie jest tak ważne, brzmi gdzie idą złe duchy? Odpowiedź zasadniczo jest taka. One szukają innego miejsca, które mogą zająć. Jezus powiedział Mateusz, rozdział 12. Możesz tam otworzyć Biblię, jeżeli chcesz. Możemy spojrzeć na to. Mateusz, rozdział 12. I myślę, że jest to werset 43 i następny.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 wówczas idzie i zabiera z sobą siedem duchów gorszych niż on i mieszkają tam przedłuższy. i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny więc gdy złe duchy wychodzą, one szukają gdzieś ukojenia a charakterystyczną cechą ich jest to, że nie potrafią odpocząć poza ciałem jeżeli się da to ludzkim ciałem ale jeżeli nie ma ludzkiego ciała, wybiorą ciało świnni lub jakiegoś innego zwierzęcia lepiej aniżeli być bez ciała. I pierwsza. Myśl, która wynika ze słów Jezusa Jest taka, że one pragną wrócić do ciała, z którego wyszły Opisują tę osobę jako swój dom To jest dokładnie tak, jak myślą I tak właśnie mówią Kilkanaście razy słyszałem duchy mówiące przez osoby opisujące te osoby jako swój dom. I właściwie ich myślenie jest tak już zepsute, że myślą, iż mają usprawiedliwione prawo przebywać tam i naprawdę są rozłoszczone i zasmucone bardzo, jeżeli rzucasz wyzwanie temu ich prawu do zajmowania ciała osoby. Dlaczego nie poślesz ich do otchłani albo do innego podobnego miejsca, albo niektórzy ludzie nawet do głupszych miejsc wysyłają? Jak ja sam wiem, nie mam planu, aby polepszać służby Jezusa. Jeżeli mogę tak daleko dojść, wierzcie mi, że będę zadowolony. Jezus nigdy nie wysyłał demonów do otchłany, jak to jest napisane. Gdy Go prosiły, aby mogły wejść w świnie, On pozwolił im wejść w świnie. Zarówno Jezus, jak i złe duchy wiedziały, że Bóg Ojciec ma czas zaprogramowany pewien. Przychodzi czas, gdy one będą zesłane do miejsca uwięzienia i wiecznej kary, ale wszyscy oni wiedzieli, że ten czas jeszcze nie nadszedł. A Jezus nigdy nie wyprzedzał planu Ojca. A dlaczego pozwolił złym duchom w tym opętanym Galańczyku, aby weszł w świnie? To jest pytanie, na które nie ma odpowiedzi w piśmie. Moja osobista opinia jest taka ze względu na tego człowieka. I demony powiedziały, gdy Jezus zapytał, jak masz na imię? Odpowiedź brzmiała, mój, moje imię to Legion, bo jest nas wielu. Ja tylko wspominam, to jest fakt, że rzymski legion składał się z około 6 tysięcy osób. Nie mówię, że było 6 tysięcy demonów w tej osobie, choć mogło być. Gdyby one wyszły wbrew swojej woli, myślę, żeby rozerwały tego człowieka. Więc ze względu na tego człowieka, Jezus pozwolił im wyjść, bez zakładania tej maksymalnej opozycji. Wierzę w to na podstawie doświadczenia. Widziałem ludzi uwolnionych z 15, może 20 demonów, tak zupełnie wykończonych fizycznie, że fizycznie też nie mogliby nic więcej wytrzymać. To jest opinia i powinniśmy poddać ją pismu. Mam bardzo mało wiary w tych pięknych religijnych frazach. Słyszałem o kobiecie, która wyrzucała złe duchy i za każdym razem, kiedy to czyniła, mówiła, ja związuję cię i wyrzucam cię do głębi piekła. I myślałem sobie, ja bym chciał, żeby to była prawda, ale chciałbym też zobaczyć jakiś dowód. Był czas, ja to wspomniałem jako ilustrację, jak realne to jest, gdy rozprawiałem się z żoną pewnego usługującego brata który miał wiele, która miała wiele złych duchów i jeden z nich był bardzo, bardzo uparty, nie chciał wyjść. Usługa trwała 5 godzin Myślę, że zasadniczo dlatego, że Nie poddałem jakiegoś podstawowego nauczania Na ten temat Więc to mnie sprowokowało, ta rzecz I powiedziałem do tego demona Jeżeli nie wyjdziesz, mam zamiar wysłać cię do piekła Nie wiedziałem, czy miałem biblijny autorytet Aby to zrobić, czy nie Ale zrobiłem to a to dalej y, stawiało mi opór, więc powiedziałam rozkazuję Ci, idź do piekła i gdy to już wyszło na koniec ostatnia rzecz, jaką powiedziało było, jak tu ciemno jak tu ciemno, jak ciemno i z tym wyszło więc czy poszło do piekła nie wiem, ale mogę uwierzyć, że w tym przypadku miałem szczególny dar wiary aby uczynić Żeby co zrobiło coś, czego normalnie by nie zrobiło Inne pytanie, jakie ludzie zadają, to Czy jest to możliwe wyrzucać demony na odległość? Więc jeżeli masz wiarę Ponieważ jeżeli masz wiarę Możesz powiedzieć górze Rzuć się w morze Ale ilu z was rzeczywiście wrzuciło górę do morza? Podniosę, Pokażcie mi, którzy to zrobili. Ja nie mówię, że tego nie można zrobić, ale bądźmy realistyczni, ile mamy wiary. Nic nie gorszy niewierzących bardziej, niż wierzący mówiący w sentymentalny sposób o wierze, której tak naprawdę nie mają. A oni mówią, wszystko to jest śmieszne. Bądźmy realni. Bóg dał każdemu miarę wiary. Poruszajcie się w tej mierze wiary. Bądźcie realistami. Teraz ludzie do mnie przychodzą często i mówią, dlaczego nie jestem w pełni uwolniony? Ja się nie czuję w pełni uwolniony. Jaki jest powód? Niemożliwe jest dać każdej jednostce powód dla ich konkretnej sytuacji w generalnej rozmowie. Czasami ja nie wiem powodu, nie znam. Może czasami Bóg nawet nie, wie, nie chce, żebym znał powód i ostatecznie jeżeli brat Prince nie ma dla Ciebie odpowiedzi to lepiej idź sam do Boga, zapytaj Go ale podam Wam cztery powszechne powody dlaczego ludzie nie są w pełni uwolnieni i to widziałem wiele razy pierwsze brak pokuty większość nowoczesnych chrześcijan nie ma pojęcia czym jest pokuta po pierwsze, to nie jest emocja. Mnóstwo ludzi widziałem bardzo rozemocjonowanych, którzy nigdy nie pokutowali. Pokuta jest decyzją. Decyzją woli. Jest to decyzja, aby przestać y, dookoła grzeszyć sobie tak. Być nieposłusznym i upartym. To jest decyzja o zwróceniu się plecami do diabła, zawróceniu od świata i od wszystkiego, co jest Bogu nieprzyjazne, nieprzyjemne i poddawanie siebie samego bez żadnych ograniczeń Bogu. To jest pokuta. I jest to pierwsza zasadnicza, fundamentalna prawda Ewangelii. Kupcie sobie moją książkę pod tytułem Nawróćcie się i wierzcie, a w niej zobaczycie. Nie ma Realnej wiary bez realnej pokuty. Dlatego mnóstwo ludzi ma problemy z wiarą. Prawdziwy problem nie jest z wiarą, ale z pokutą. Pierwsze publiczne słowo, które Jezus głosił, to pokutujcie, a potem wierzcie w Ewangelii. Ja nie słyszałem, żeby Jezus powiedział, wierzcie tylko. Prezentacja wiary bez prawdziwej pokuty jest y, fałszywym nauczaniem. Nie ma takiej rzeczy. Przez cały Nowy Testament, od początku do końca, pierwsze wymaganie Boga w stosunku do grzesznika to pokutuj. Zmień nastawienie. Czyń to inaczej. Mnóstwo ludzi... Chcę pozbyć się problemu, ale to nie jest pokuta. Czasami Bóg trzyma Cię w Twoim problemie, aż będziesz pokutował. Pokuta to jest coś więcej, aniżeli chcenie pozbycia się problemu. Mnóstwo aktywności demonicznej powoduje wiele problemów, nerwowości jest nieprzyjemna I chcemy się pozbyć, skończyć z nią. Ale to nie jest pokuta. Pokuta, jak powiedziałem, to jest zwracanie się plecami do diabła, twarzą do Boga i poddawanie się bez rezerw, rezerw y, sprawiedliwemu rządowi Bożemu, wszechmocnego Boga w swoim życiu. Osoba, która jest w buncie, nie pokutowała. Następny powszechny powód, który zauważyłem, to jest brak wyznania grzechów. Teraz w tym miejscu chcę powiedzieć, że Bóg uczynił zasady, a ja tylko próbuję je zinterpretować Mogę się pomylić, ale robię to jak najlepiej mogę Ale jeżeli nie lubisz zasad, to nie złość się na mnie, bo ja jak nie wymyśliłem Ja po prostu próbuję zinterpretować zasady, które zorientowałem się, że Bóg nam wyłożył Bóg wymaga, abyśmy wyznali nasze grzechy Pozwólcie jeszcze raz Wam powiem, jak poprzednio powiedziałem. Jeżeli już wszystko wyznałeś, nie powiedziałeś Bogu czegoś, czego On nie wiedział już. Nigdy nie szokujesz Boga. Bóg nie wymaga wyznania ze względu na siebie samego, ale na Ciebie. Teraz... W... W drugim rozdziale listu Jakuba jest napisane słowo, o którym większość protestantów zapomniało wyznawajcie swoje grzechy jednym drugim. To jest część pełnej dyscypliny Ewangelii. Nie jest możliwe w sytuacji takiej jak ta, Mieć takie wyznanie jedni drugim, ale są ludzie, którzy na niektórych usługach wyjdą na środek i mówią mi jakieś konkretne rzeczy ze swojego życia, które mają na sumieniu. Po prostu szep szepczą mi to do ucha. I ja nie zachęcam Was, żebyście to robili w tym miejscu. Powiem Wam to: Nie chcę nosić kosza na śmieci tutaj dla każdego z Was. A gdy te śmieci Znajdą się w moim koszu To wyrzucam je jak tylko szybko mogę. Mam wystarczająco dużo Moich własnych problemów Aby nie troszczyć się o problemy innych ludzi Którzy no, nosić problemy innych ludzi Dookoła mnie Są momenty jednak Gdy jest zupełnie wymagane przez Boga Abyśmy wyznali nie tylko Jemu ale sobie nawzajem. Zdanie, które nie jest w piśmie, ale myślę, że zawiera biblijną zasada jest takie. Wyznanie musi być tak szerokie jak grzech. Jeżeli zgrzeszyłeś przeciwko tylko Bogu, wtedy musisz wyznać tylko Bogu. Ale jeżeli zgrzeszyłeś nie tylko przeciwko Bogu, ale przeciwko ludziom, wtedy twoje wyznanie musi wliczać także tych, przeciwko komu zgryszyłeś. To jest powszechne w moim doświadczeniu, jeżeli chodzi o cudzołóstwo. Cudzołóstwo jest bardzo powszechnym powodem, dlaczego ludzie mają winę, opresję i obsesję demoniczną. Mnóstwo ludzi jest w szpitalach psychiatrycznych z powodu tylko cudzołóstwa. Jak ja rozumiem Boga, jeżeli chcesz uwolnienia, a jesteś winny cudzołóstwa, nie jesteś kwalifikowany do uwolnienia, chyba, że jesteś w stanie zgodzić się, że wyznasz to swojemu małżon małżonkowi. Ja nie modlę się o uwolnienie osoby, chyba, że one obiecają, że to zrobią, jeżeli są winne tego grzechu. Ponieważ cała podstawa uwolnienia to chodzi o prawdę. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Osoba, która jest niewierna swojemu partnerowi, nie wyznaje tego grzechu, żyje w kłamstwie. I nie może być całego pokoju lub uwolnienia. To jest moje przekonanie. Jeżeli chcecie, aby Bóg zmienił swoje myślenie, spróbujcie, może zmieni. Mnóstwo ludzi mówi, ja nie wiem, co mój mąż powie, ale ja wiem, że były małżeństwa i to nie mało, które zostały uratowane przez wyznanie. I nie znam ani jednego, które zostało przez to wyznanie zniszczone, chyba, że było zniszczone już wcześniej. W końcu, ty musisz zrobić to, co Bóg wymaga i zostawić Jemu konsekwencje. Stary hymn mówi, Ufaj Bogu i czyń to, co jest prawe. I wciąż się to stosuje. Nie chcesz tego zrobić? Nie kłóć się ze mną. Jeżeli uda ci się, aby Bóg zmienił swój zamiar, w porządku. Wiesz, co ja znajduję w Bogu? On nie ma nastrojów. Nigdy nie złapiesz Boga w innym nastroju. Drugą rzeczą, której nauczyłem się z doświadczenia którą Bóg często wymaga, aby była konkretnie wyznana, to jest dobrowolne dokonanie aborcji. Gdy dziecko ma się urodzić, dobrowolne, dobrowolnie przerywa się ciąży. Teraz ja nie jestem katolikiem, ale odkryłem, że Bóg klasyfikuje to jako morderstwo. I to musi być wyznane jako morderstwo. Nie mówię, że Bóg ci nie przebaczy. Na pewno, On ci przebaczy. Ale On wymaga, abyś doszedł do punktu, gdzie nazwiesz to i wyprowadzisz to na światło. I nie musisz mówić tego całej swojej rodzinie i krewnym, chyba że byli w to intymnie zaangażowani. Trzeci powszechny powód, dlaczego ludzie nie mają pełnego uwolnienia, to jest brak przebaczenia zupełnie innym. I to jest zasadnicza sprawa. Marek mówi w swojej Ewangelii, chyba lepiej wam to przeczytam, albo wy też czytajcie ze mną. Myślę, że jest to jedenasty rozdział Ewangelii Marka. Werset 25-26 Marek 11, werset 25-26 A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści wam przewinień waszych co może być jaśniejsze niż to? Jeżeli modlisz się, stoisz przed Bogiem, jeżeli wychodzisz na środek, aby modlić się o uwolnienie, jeżeli masz cokolwiek przeciwko komukolwiek, to nie pozostawia niczego i nikogo. Co masz zrobić? Przebacz. Jeżeli Ty przebaczysz, Bóg przebaczy Tobie. Jeżeli nie przebaczysz, Bóg nie przebaczy Tobie. Jeżeli nie masz przebaczenia, nie jesteś kandydatem do uwolnienia. Nie masz praw do uwolnienia. Bóg wymaga tego. Nie możesz tego zmienić. Chcę powiedzieć jeszcze raz, jak powiedziałem poprzednio, przebaczenie to nie jest emocja. To jest decyzja. To jest darcie listów dłużnych. Tak to wyjaśniam. Podam Wam ilustrację. Mój drogi brat tutaj, Grant Miller, pożyczył mi 10 tysięcy dolarów. Jako pożyczkę. A ja mu dałem list dłużny, mój. Na te 10 tysięcy dolarów. I teraz jest konfrontacja twarzą w twarz y, dotycząca tej sytuacji, tej relacji między nami. I on siedzi tam z moim listem dłużnym w swojej ręce i mówi, bracie Prince, ja Cię naprawdę kocham. I ja właściwie w ogóle się tym nie przejmuję, że on mnie kocha. Mówi, bracie Prince, ja Cię rozumiem. Masz trudną sytuację. Bracie Prince, ja modlę się o Ciebie. Wciąż myślę, że w ogóle mnie to nie obchodzi. Bracie Prince, ja proszę, aby Bóg Cię wybaczył. Też mogę to, w ogóle mnie to nie obchodzi. Czym jestem zainteresowany? Co on zrobi z tym listem dłużnym? W momencie, gdy to podrze, to nie martwię się tym, co on powiedział ja mam to, co chciałem o, Teraz przebaczenie To jest darcie czyichś listów dłużnych Pamiętam miałem wiele tego typu rozmów Szczególnie z kobietami, których mężowie Źle ich traktowali, byli niewierni Przebaczyłaś mężowi Tak, modlę się o niego ja o to Cię nie pytałem. Czy przebaczyłaś mężowi? O, ja rozumiem, on sobie nie mógł poradzić, ale o to Cię nie pytałem. Czy przebaczyłaś swojemu mężowi? Ja prosiłam Boga, bym wybaczył. O to Cię nie pytałem. Czy przebaczyłaś mężowi? Nie. Czy chcesz mu przebaczyć? Bracie Prince, on, on zrujnował 15 lat mojego życia. W porządku? Czy chcesz, żeby zruj... zrujnował następne 15 lat? W takim razie... Bądź dalej w tej postawie, nie przebaczaj Mu, a On to na pewno zrobi. Przebaczenie jest tylko oświeconym interesem osobistym. Tak to jest. Jezus powiedział w przypowieści o nieprzebaczającym słudze, parafrazując to, jesteś Bogu winny 6 milionów dolarów, Twój sługa jest Ci winien 10. Jeżeli przebaczysz swojemu słudze 10 Bóg ci przebaczy 6 milionów. Kto by tego nie zrobił? Każdy, kto by tego nie zrobił, nie byłby złym biznesmenem, nieprawdaż. Tym jest przebaczenie. Jest to przebaczanie 10 dolarów komuś, kto ci jest winien. Dlaczego? Ponieważ ty jesteś winien Bogu 6 milionów. To jest proporcja w tej przypowieści. Przebaczenie jest decyzją. Nie mówię, że możesz to robić kiedykolwiek, ale możesz to zrobić, kiedy Duch Święty pobudza Cię, abyś to zrobił To jest tak ważne, być posłusznym dotknięciom Ducha Świętego Czym jest przebaczenie? Jest decyzją woli Wyjaś Wyrażoną przez wypowiedź swoich ust I powinno się to powiedzieć głośno, jest dobrze właśnie mówić to Głośne w obecności świadków. To jest tak jakby ceremonia małżeństwa. Jest to tak niezłomne. Panie, ja przebaczam mojej matce albo mojemu ojcu albo mojemu mężowi, mojej żonie. To są cztery główne relacje, w których normalnie musimy przebaczyć. Czasami to nasza teściowa albo syn lub córka, zięć synowa. To może być jakiś brat usługujący w kościele, nasza babcia, dziadek, inni chrześcijanie. Może to być biznesmen, który Cię oszukał. Ale zasadniczo, ja bym powiedział, 4 z pięciu przypadków, to właśnie w tych najbliższych relacjach musimy praktykować przebaczenie. Jeżeli chcesz, aby Bóg Tobie wybaczył, po prostu przebacz innym. Nie masz wyboru. W porządku. Cztery, czwarty główny powód, dlaczego ludzie nie otrzymują uwolnienia, to jest brak złamania kontaktu z okultyzmem. Oni trzymają jeden palec wciąż na terytorium szatana. Pozostawiają drzwi otwarte na szparkę małą dla świata okultyzmu i nigdy nie otrzymują pełnego uwolnienia. Przeczytajcie Dzieje Apostolskie, rozdział 19, na chwileczkę. Dzieje apostolskie, 19 rozdział. I czytajmy ten incydent z wersetu 13 do 19. A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc Zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł Oni nie byli uczniami Jezusa, nie byli nawróceni, ale zobaczyli, że były rezultaty, gdy Paweł używał imienia Jezusa przeciwko złym duchom Więc pomyśleli, że zrobią to samo Ale widzicie, imię Jezusa jest tylko efektywne, gdy jest używany w wierze było siedmiu synów niejakiego z Cewy, a z żydowskiego, którzy to czynili. Odpowiadając zły duch, rzekł im, nie ten człowiek, ale zły duch, odpowiedział. Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, ale co się wy zajedni. I w Grecji jest to nawet jaśniejsze, ponieważ są użyte dwa słowa na wiedzę. Jezusa rozpoznaje. Pawła znam, wiem, kto to jest. Ten człowiek, Paweł. Ale kim wy jesteście? I dalej jest napisane, Człowiek, z którym był zły duch, przemógł ich i pognębił tak, iż nadzy i poranie nie uciekli z do owego domu. Siedmiu mężczyzn wyrzuconych z, jedne, z jednego domu przez jednego człowieka, naładowanego demoniczną mocą. Mówię Wam, gdybym nie wierzył w Jezusa i nie znał autorytetu krwi i Jego imienia, to wiele razy miałbym, byłbym bardzo, wahałbym się y, pomagając ludziom, którzy mieli złe duchy, ponieważ złe duchy potrafią dać ludziom naprawdę ponadnaturalną moc. Ale one nie mają mocy nad imieniem Jezusa. Najstraszniejszy przypadek, z którym się rozprawiłem, to była kobieta. Ona była liderką gangu, gdy miała 12 lat. Jeżeli kiedyś widziałem taką wybuchową osobę, to ona właśnie taka była. Przyszła po uwolnienie. Był tam... Mój przyjaciel, Sigbers, z Anglii, bardzo szczupły człowiek. Przy mnie on wygląda jak konik polny. I ja. Pomyślałem, a cóż on będzie mógł zrobić w wypadku konieczności? W niebezpieczeństwie. Byliśmy w, hotelu, w pokoju hotelowym na piątym piętrze i ta kobieta chciała uwolnienia. Ja wiedziałem, że ona będzie wybuchowa. Mówię Wam, w następnym pokoju byli jacyś ludzie, którzy mogą być też tutaj. to uczyniło z nich wierzących tej nocy? Ona nosiła grube, ciężkie buty, kozaki. I gdy zaczęła, tak głośno rąbała swoją głową o drzwi łazienki, że to było słychać prawie trzy pokoje dalej. I za każdym razem, gdy wymierzyła we mnie cios, mówiłem w imieniu Jezusa i ona nie dotknęła ani tego brata, ani mnie. Ale ja byłem naprawdę świadomy, że gdyby była szczelina w mojej zbroi wtedy, to miałbym kłopoty. Teraz spójrzmy na rezultaty. Zobaczymy rezultaty. Ten incydent był znany wszystkim Żydom, którzy mieszkali w Efezie. I strach wielki padł na wszystkich i imię Pana Jezusa był uwielbiany. Nic takiego nigdy wcześniej nie widzieli. Czasami ludzie do mnie przychodzą po uwolnieniu i mówią, ja nigdy wcześniej nie byłem na takiej usłudze, wcześniej nigdy. Mogę w to uwierzyć. Teraz zauważcie następny krok. Werset 18 Wielu, którzy wierzyli, przyszło, wyznało, i okazało swoje uczynki. Zauważcie, nie byli niewierzący, ale byli to wierzący, którzy żartowali sobie z okultyzmem i wciąż u, u, uważali się za wierzących, jak mnóstwo charyzmatyków dzisiaj. Tylko troszeczkę, Jim Dixon, horoskopów, stał do wróżb, ale ja jestem zbawiony i mówię językami. Ale oni nagle Stanęli twarzą w twarz z okropną realnością mocy demonicznej i wtedy zmienili zamiary. Pokutowali. Pierwszy raz naprawdę pokutowali. Przyszli, wyznali i powiedzieli publicznie, czego byli winni. Wielu z nich także którzy oddawali się czarnoksięstwu, właściwie słowo oryginalne mówi o całym rejonie okultyzmu, przynieśli swoje księgi, spalili je przed wszystkimi i policzyli ich cenę. Cena wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Było to 50 tysięcy dolarów książek Wartości książek Publicznie spalonych Gdy jesteś zaangażowany w okultyzm Masz talizmany, sudo Książki na temat okultyzmu Fałszywe nauczania, herezje W mojej opinii, jak ja to uważam Jedyne odpowiednie rozwiązanie To jest zrobić ognisko i spalić to Jeżeli pozostawisz je Boję się, że zostawiłeś drzwi otwarte na szparkę, a szatan wie, że nie jest tam zupełnie niechciany. Prędzej czy później on swój brudny nos ciśnie przez drzwi. Nie ma nic innego do zrobienia. Odciąć to. Jedna z najlepszych rad, którą udzielono kiedykolwiek, to była rada, Daniela udzielona królowi Nebukadnezarowi po tym śnie o drzewie, które zostało ścięte. Daniel powiedział Nebukadnezarowi, Ty jesteś tym drzewem, które będzie ścięte. Patrz, o to sąd Boże zbliża się nad Ciebie. I mówi, o królu, przyjmij moją radę. Złam moc swoich grzechów przez sprawiedliwość. To jest pokuta. To jest jasne odcięcie się. Absolutne przełamanie ze wszystkim, co jest grzeszne. I zastąpienie tego pozytywną sprawiedliwością. Teraz Nebuchadnezar nie poszedł za tą dobrą radą. I wiecie, co się stało? Demony go dosadły. Przez siedem lat był maniakiem. Stracił rozum. Żył jak zwierzę i żywił się trawą polną. To jest bardzo konkretna lekcja. Złam kontakt ze swoimi grzechami przez sprawiedliwość. Złam wszelki kontakt z rejonem okultyzmu. A będzie dla Ciebie nadzieja. Teraz zadajmy sobie pytanie. Jeżeli zostałeś uwolniony, jak utrzymać uwolnienie? I mam serię instrukcji tutaj, przez które przejdziemy. W pewnym porządku. Zawsze czuję w pewnym sensie ulgę, kiedy dochodzę do numeru siódmego. Mam nadzieję, że to nie jest przesąd. Po pierwsze, pierwsza i najważniejsza zasada, gdy zostałeś uwolniony, jeżeli możliwe, zanim wyjdziesz z tego pokoju, dobrowolnie oddaj każdy obszar swego życia panowaniu Jezusa Chrystusa. Przez konkretny akt woli i deklarację ust. Powiedz Jezu, bądź Panem w każdym aspekcie mojego życia. Nad emocjami, nad postawami, nad moim życiem seksualnym, nad pieniędzmi, nad życiem domowym. Ja dobrowolnie wybieram Ciebie, abyś był Panem. Poddaję każdą dziedzinę Tobie. To jest tak, jakbym oddał każdy klucz mojego domu Tobie. Każdego pokoju, każdego zamkniętego miejsca. Jezu, jesteś Panem. To jest najważniejsza rzecz. Widzisz, Jezus powiedział, gdy Duch nieczysty wychodzi z człowieka, jak czytaliśmy, chodź dookoła, szuka czegoś innego, a po chwili po powie, ja powrócę do mojego domu. A gdy przychodzi, Jezus mówi, znajduje go czystym, wymiecionym, przyozdobionym to znaczy umeblowanym. gdzie był błąd? Nic złego, że to ten dom był wymiecion, nieprawdaż? W porządku, że był wyczyszczony. Uwolnienie pomoże Ci wyczyścić Twój dom. Nic złego, że on był świetnie umeblowany. Jaki był błąd tego człowieka? Ten dom był pusty. Za e, wolne miejsce. Nie było innego lokatora, który by przejął to puste miejsce stworzone przez złego ducha, który wyszedł. Wiecie, często prowadzę samochód, jeżdżę po kraju, kiedy, kiedy mam głosić kazania i czasem to wymaga dwóch, trzech dni. Więc około 6 siódmej wieczorem, gdy chcę znaleźć jakieś miejsce dla spędzenia nocy, kiedy jadę samochodem, przez miasto Moje oczy szukają znaku Poza hotelem Szukam jednego słowa Jakie to jest słowo? Wolne pokoje A gdy widzę to słowo Wiem, że tam mogę wejść Gdy Ty jesteś uwolniony Ale nie poddasz siebie Bez re rezerw w Panowaniu Jezusa Chrystusa W świecie duchowym Masz Neonowy, jasny znak nad swoim, swoją osobą, które mówi wolne pokoje. I to nie potrwa długo, aż ktoś zapuka do drzwi. Czy to jest jasne? Nie wiem, jak to powiedzieć jeszcze jaśniej. Dobrowolnie poddaj się panowaniu Jezusa Chrystusa. Ty nie jesteś wystarczająco silny, aby utrzymać diabła z daleka, ale Jezus jest silny, a gdy Jezus jest Panem, że ten demon nie może wejść. Jesteś tak bezpieczny jak skała wieków. Ale tylko na tym, według tej podstawowej zasady. Po drugie, bądź napełniony duchem świętym. Efezjan 5,18. Ciągle bądź się utrzymywani w napełnieniu duchem świętym. To znaczy, bądź ochrzczony w duchu świętym, mów językami i wciąż mów językami. Wciąż uwielbiaj Pana. Przez Duchu Świętym to nie jest zadawka, to jest rzeka. Mnóstwo ludzi ma doświadczenie zadawki. W 1968 roku byłem obszczony w Duchu Świętym, mówiłem językami. My teraz nie mamy roku 1958. Efezjan 5.18 mówi, bądźcie wciąż, wciąż napełnieni. I to jest obowiązek. Ilu z Was wierzy, że jest to złe, aby chrześcijanin był pijany ze, z powodu wina? Right. Well, must be Teraz logicznie must be musi być it podobnie it źle, it aby it chrześcijanin it nie był napełniony Duchem, duchem Świętym. Bo ten sam werset mówi te dwie rzeczy. I ja wierzę, more... przypuszczalnie jest to poważniejsze, nie być napełnionym Duchem Świętym, niż być upitym winem. I mean ja tak myślę. Może to nie pasuje do niektórych teologii, ale ja tak myślę. Bóg może łatwiej pomóc osobie, która upiła się raz czy dwa, niż osobie, która nigdy nie jest napełniona Duchem Świętym. Tak, ja to widzę. Na podstawie Pisma i doświadczenia. Trzecia zasada. Żyj przez Boże Słowo. To nie może być podkreślone zbyt silnie. Nie żyjesz przez emocje. Nie masz racji, ponieważ czujesz, że masz rację To jest tak prawdą o w Duchu Świętym Skąd wiesz, że masz czas w Duchu Świętym? Wiem, że mam świetnie się czuję Tak, ale jutro rano czujesz się strasznie I pomyślisz, że tego nie masz Nigdy nie pozwól, aby uczucia decydowały A skąd wiem, że mam Ducha Świętego? Ponieważ prosiłem Boga o Duchu Świętego A On obiecał, że gdy poproszę o chleb Nie dostanę nigdy kamienia Stąd wiem. Wiem, ponieważ tak mówi pismo. Mam biblijne świadectwo, Obietnicę Łukasz 11.13 i mam dowód, Dzieja Apostolskie 2.4. I stąd wiem. A to, co ja czuję, to jest drugorzędna sprawa. W życiu chrześcijańskim są trzy czyny, które y, idą w pewnym konkretnym porządku. Fakty, wiara, uczucia. Podstawą są fakty. To są fakty o Bożym Słowie. Na tej podstawie działasz przez wiarę. A Twoje uczucia następują po tym. Ale nie pozwól, aby uczucia Ci dyktowały, bo Cię zwiodą. Mateusz 4 mówi nam o pokuszeniu Jezusa. Zauważcie, to pokuszenie pojawiło się po przyjściu do Niego Ducha Świętego. Normalnie będziesz miał pokuszenia po w Duchu Świętym, pokuszenia, których nigdy nie miałbyś wcześniej. Jeżeli przestudujesz te pokuszenia, żadna z nich z tych pokus nie pojawiłaby się w życiu Jezusa, zanim wszedł On w sferę ponadnaturalną. Każda z nich włącza posiadanie ponadnaturalnej mocy. I to samo jest prawdą oszczytów w Duchu Świętym. Będzie czas, gdy naprawdę będziesz w pokuszeniach. Wielu chrześcijan nie są pewni, czy istnieje osobowy diabeł, czy nie. Osoba diabła. Ale ja nie, rzadko kiedy spotykam osobę, która byłaby oszczona w Duchu Świętym i nie znała odpowiedzi na to pytanie. Jedną z rzeczy, które się szybko jest gdy jesteś oszczony w Duchu Świętym, Duch Święty objawia tożsamość droga. Dlatego mnóstwo letnich chodzących ludzi do, ludzi chodzących do kościoła nie lubi prawdy o Duchu Świętym, ponieważ jest to zbyt otwarta prawda. Oni woleliby, żeby to wszystko było trzymane pod ukryciem. Ale Duch Święty nie ukrywa rzeczy. On zmusza nieprzyjaciela, aby się ujawnił. Następna rzecz, którą powiedziałam o Szczeń w Duchu Świętym. Wielu ludzi nie wie, że mają demony, demony aż są oczyszczeni w Duchu Świętym. Dziwnie to brzmi. Niektórzy teolodzy nie pasuje im to. Ja byłem na tej pozycji teologicznej, jak niektórzy może tu z Was i powiem Wam, to nie jest odpowiednie do doświadczenia. Poza tym nie ma wsparcia w piśmie. Demony są pobudzone, gdy wchodzi Duch Święty. Nie mogą wykonywać przez tego człowieka swojej własnej woli ani chwili dłużej jeżeli nie zostały wyrzucone przed Twoim uszytem Duchu Świętym, to będą Cię bardziej kopać i będą robić Ci więcej problemów, niż miałeś kiedykolwiek w swoim życiu. Ja wierzę, rzeczywiście biblijny porządek jest taki. Te znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Numer jeden, w moim imieniu będą wypędzać demony. Numer dwa, będą mówić językami. Ale mnóstwo miejsc, a Seattle, Kremsko, jedno z nich, są to miejsca, gdzie w ten sposób to się jeszcze nie dzieje. Mam nadzieję, że pewnego dnia będzie. Ale w tej chwili jest to niemożliwe uczynić to w ten sposób, ponieważ większość wyznających Jezusa chrześcijan po prostu do w Duchu Świętym nie wierzyłoby w istnienie demonów. Widzicie? Więc chociaż nie jest to ideał, musimy działać na poziomie, na którym jesteśmy. Gdy Jezus otrzymał namaszczenie Ducha Świętego, wtedy pierwszy raz, jak wiemy, poddany, był poddany bezpośredniej konfrontacji z szatanem i pokusom. I w rozprawianiu się z szatanem, Jezus używał tylko jednej broni. Co to było? Pismo. Miecz Ducha którym jest Słowo Boże. Każde pokuszenie, w każdym pokuszeniu Jezus odpowiadał, jest napisane, jest napisane, jest napisane. A ty musisz robić to samo. To znaczy, musisz poznać Boże Słowo. Jezus nie miał konkordancji na pustyni. Przypuszczalni nawet nie miał pisma, ale miał je w sercu. Po... Dawid powiedział to Słowo ukryłem jako skarb w moim sercu abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Jeżeli jesteś oszczony w Duchu Świętym, następna, najbardziej pilna potrzeba w swoim życiu to poznać Pisma. Dokładnie. Dawid powiedział, ukryłem Twoje słowo w moim sercu jak skarb, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Jeżeli jesteś oszczony w Duchu Świętym, to najpilniejsza potrzeba w swoim życiu to poznać Pisma dokładnie i posiadanie ich pod ręką musisz żyć przez Słowa nie przez tradycję Kościoła nie tym co ludzie mówią nie swoimi uczuciami ale przez napisane Boże Słowo następna zasada znajdujemy ją w tym czwartym stwierdzeniu załóżcie pełną zbroję Bożą spójrzmy na listę Efezjan rozdział 6 Efezjan rozdział 6 i przeczytajmy werset 10 do 18. Te słowa są napisane dla każdego wierzącego, nie do specjalnej grupy, jak misjonarze, głosiciele słowa lub ewangeliści, ale do każdego wierzącego. Ostatecznie, moi bracia, bądźcie silni w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Będziecie skonfrontowani z zasadzkami i zwiedzeniami diabła. Ponieważ jesteśmy w meczu, w zapasach, nie przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko nadziemskim władzom, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Nasze zapasy są z duchami, nie z ciałem i krwią. Dlatego, pamiętacie co powiedział Charles na temat dlaczego? jeżeli jest napisane dlaczego to musicie znaleźć co dlaczego dlatego weźcie w werset całą zbroję Bożą zauważcie musisz wziąć tą zbroję Bóg cię nie oblecze na siłę musisz ją nabyć tą zbroję i dostosować do siebie abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się będzie zły dzień. Nie bądźcie zdenerwowani tym, co się zdarza każdemu wierzącemu. Jest zły dzień. Jest dzień presji, testu, niezrozumienia, opozycji, samotności. Przejdziesz przez to. Każde Boże dziecko musi. Musimy przejść przez wiele ucisków, jak mówi pismo do Królestwa Bożego. To nie, nie wierzę. Że to, on, że to oznacza po prostu się do nieba. Ale jeżeli chcemy żyć w Królestwie Bożym teraz, to będziemy to mieć wraz z opozycją. To jest poprzez kłopoty, poprzez do, testy, doświadczenia i w, przez to wchodzimy w ten styl życia. Jak Paweł opisuje teraz Siedem kawałków uzbrojenia. Właściwie nie można tego nazwać zbroją, ale wyposażeniem wojownika. Jest to wzięte ze wzorca rzymskiego żołnierza z czasów Pawła. Nie będę zastanawiał się nad każdym z nich, ale sugeruję, abyś przestudiował to sam. Numer jeden, opasawszy biodra swoje prawdą. Your... Czyli jest to pas prawdy. Teraz w czasach antycznych te, ten pas to było coś wokół twoich bioder, co umożliwiło your... ci podniesienie twojej e, szaty, która zwisała wolno niżej. Aby twoje łydki i uda były wolne w ruchach. So Abyś Potrafił poruszać się w wol... wolności, nie zaplątując się w swoje niższe partie sukni. So Bardzo często Biblia mówi na przykład o opasaniu swojego umysłu i tak dalej. Gdybyś żył kiedyś w Palestynie lub w tamtych terenach, to zobaczyłbyś, kiedy na przykład kobieta ma w planie pozamiatać podłogę pierwsze co robi to ona bierze swoją suknię i przepasuje ją w taki sposób że jej nogi są wolne aby się mogła poruszać i dopóki nie założysz tego pasa prawdy to gdy będziesz chciał zaangażować się w jakiejś aktywności zostaniesz poplątany więc pierwsza rzecz jaką należy założyć to prawda Prawda, ja wierzę, w dwóch formach. Prawda Bożego Słowa i prawda o nas samych. To jest podstawa przy uwolnieniu. Poznasz prawdę, a prawda Cię wyzwoli. Musisz zacząć od uczciwości. Wyrzuć wszystkie frazy religijne, które się nauczyłeś. To, co ja nazywam y, religijnym y, śmieciem. I zacznij mówić to, co masz na myśli. Nie było wcześniej nigdy takiego czasu, gdyby, y, gdy ludzie tyle sentymentalnych rzeczy mówili o wierze. Mnóstwo ludzi mówi o wierze, ale oni tylko źle używają tego słowa. Spotkałem pewną kobietę pewnego dnia. Mam nadzieję, że ona mi przebaczyła, ale ona po prostu zostawiła mnie w łzach. Naprawdę, musimy być mądrzy, musimy być realistyczni, dojść do momentu prawdy, zdać sobie sprawę z faktów o sobie, o sytuacji, o twoim mężu, żonie, dzieciach i kościele. To jest straszne, ale musisz przejść ten szok, ale bez prawdy nigdy nie będziesz miał postępu. A cała ta podstawa to jest to, że Bóg wymaga prawdy w najgłębszych naszych częściach. I dalej jest napisane, w tych ukrytych częściach Twojej istoty znajdziesz mądrość. Ponieważ ta szczerość w Twoich wewnętrznych częściach Twojej osobowości da Ci objawienie. Ale bez tego nic nie zrobisz. Dalej. Pancerz sprawiedliwości, obszar serca. przekryty przez sprawiedliwość, która przychodzi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Sercem człowiek wierzy ku usprawiedliwieniu. W porządku? To nie jest sprawiedliwość z dobrych uczynków, ale sprawiedliwość otrzymana przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Na żadnej innej podstawie, tylko na tej, że Jezus umarł, został za nas uczyniony grzechem, stał zmartwych i jego sprawiedliwość jest nam teraz dana przez wiarę. Następna. Obówszy nogi przygotowaniem do głoszenia Ewangelii pokoju. Buty y, przygotowania do głoszenia Ewangelii pokoju. Musisz być przygotowany, aby świadczyć usługiwać Ewangelią. Musisz mieć założone buty. Gdy byliśmy w czasie II wojny światowej w akcji na pustyni w północnej Afryce, gdy blisko był nieprzyjaciel, nie mieliśmy pozwolenia, aby zdejmować nasze buty do spania. Musieliśmy mieć swoje buty ubrane w dzień i w nocy, ponieważ w razie niebezpieczeństwa, gdybyś miał wyciągać ręce w ciemności, aby złapać swoje buty, to trwałoby długo czasu i już więcej nie zdałobyś nic więcej zrobić. I to jest dla mnie tak widzialne dzisiaj. Jeżeli nie masz na sobie butów przygotowania do głoszenia Ewangelii, do dzielenia się, do służenia, to lepiej zacznij czytać i studiować Pismo. Musisz być przygotowany. Musisz znać Słowo Boże. Musisz być przygotowany w modlitwie. Musisz mieć pokój Boże, aby usługiwać. Ktoś przyjdzie do Ciebie z problemem, jest zdenerwowany, I, a Ty mu powiesz, pozwól, że odejdę sąd, pomodę się przez pół godziny i dam Ci odpowiedź? Powinieneś mieć ją tam właśnie, w, w tym momencie. To są buty przygotowane do głoszenia Ewangelii, pokoju. Następnie, ponad wszystko, lub przede wszystkim weźcie tarczy wiary. Są dwa rodzaje tarczy no w Nowym Testamencie. Jedna. To jest okrągła, mała tarcza, a druga, wielka tarcza, taka zakrywająca. I to jest ta długa tarcza, to jest coś, co może przykryć całego człowieka, może się zupełnie zakryć tą tarczą. To jest wiara. To jest pełna, zakrywająca wiara, która zakrywa każdy aspekt twojego życia. To są rodziny, interes, okoliczności, dzieci, wszystko. Jest zakryte przez tą wielką tarczę wiary. W porządku. Ona może y, zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Werset 17. Dwa żywotne elementy zbroi. hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Już powiedzieliśmy o mieczu ducha. Zajmijmy chwilę, aby pomówić o hełmie zbawienia. Jaką część ciała okrywa hełm? A co reprezentuje głowa w duchowym doświadczeniu? Dokładnie, w ciele, ale w, te, w twoim duchowym doświadczeniu umysłu. Życie myśli, jak to nazwiesz. Ja odkryłem doświadczenia, wielu chrześcijan ma swoje umysły nieochraniane. Oni nie mają hełmu na sobie i są zranieni w głowę. I potem nie mogą używać reszty zbroi, ponieważ nie mają siły. Ja się tego nauczyłem w trudny sposób w osobistym doświadczeniu. Gdy ja zostałem uwolniony od ducha depresji lata temu, Bóg, Bóg mi powiedział i teraz jesteś uwolniony, a musisz dowiedzieć się, jak pozostać dalej uwolnionym. I Bóg mi pokazał te dwie rzeczy, o których z wami się w tej chwili dzielę. Hełm zbawienia i pozostały kwipunek, o którym się podzielę za chwilę. I zdałem sobie sprawę, że mój główny problem to moje życie myślowe. Nie miałem nad nim kontroli. Wszystkie negatywne, denerwujące, frustrujące myśli, uraza, strach przed porażką, niewiara, zwątpienie, brak decyzji przychodziły i tłoczyły się w moim umyśle. I ja ciągle miałem walkę wewnątrz. Myślę, że to jest prawda. Powiedzia można powiedzieć, ludzie są w większości jak góry lodowe. To, co to, to jest ponad powierzchnią, jest tylko małą częścią całej osobowości. Są rzeczy, które dzieją się wewnątrz większości ludzi, które nie objawiają się na zewnątrz, chyba że masz rozróżnienie. To było na pewno prawdą w moim przypadku. Mój problem był w rejonie umysłu. Mój umysł był bardzo wyszkolony. Na tej rzeczy polegałem całe moje życie. I w rzeczywistości im więcej jesteś intelektualistą, tym bardziej jesteś podatny na te problemy ze swoim umysłem, ponieważ jesteś bardziej podatny na, pole, na poleganie na swoim umyśle. A Biblia mówi, przeklęty jest człowiek, który polega na ludziach i czyni ciało, swój umysł swoim uzbrojeniem, ramieniem, a jego serce oddala się od Pana. Bardzo często taka prosta, niewykształcona, niewyszukana osoba która nie ma tendencji do polegania na swoim umyśle, nie ma problemów z tym umysłem. To nie jest nic złego, że jesteś wykształcony lub nauczyłeś się dużo, ponieważ wykształcony i wyszkolony umysł jest cudowną rzeczą, ale jest to bardzo potężny instrument i lepiej bądź pewny, kto tego instrumentu używa. Teraz Bóg mi pokazał, że ja potrzebowałem ochrony. Gdy ja o tym myślałem, Powiedziałem, w porządku, jest jakiś, jakaś ochrona dla umysłu, to jest hełm. Efezjan 6:17 17, hełm zbawienia. Powiedziałem sobie, czy ja mam ten hełm, czy nie jestem zbawiony? Czy to oznacza, że ja mam hełm zbawienia? Miałem Biblię z odnośnikami i zobaczyłem, że był tam odnośnik, do pierwszego listu do Tesaloniczan 5:8. Więc odwróciłem tam Biblię i przeczytałem te słowa. Ale my, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyubicę nadziei i zbawienia. I gdy to przeczytałem nadzieja, nagle miałem dokładne, pełne kazanie. Zobaczyłem, że była jedna rzecz, o której nigdy nikt nie głosił. Paweł mówi, pierwszy list do Kolempian 13, 13, teraz pozostaje. Wiara, nadzieja, miłość. To są trzy realności. Słyszałem wiele kazań o wierze, wiele kazań o miłości i nigdy ani jednego kazania o nadziei w całym moim życiu. Pierwsze musiałem sam wygłosić. I doszedłem do tego, że tego mnie brakowało. Teraz wiara w Piśmie jest odnośnie serca. Umysłowa wiara to nie jest wiara, o której mówi Pismo ponieważ człowiek wierzy sercem. Wielu ludzi Bożych ma ogromną wiarę, ale ona jest tylko w umyśle. I to, ta wiara nie jest w stanie uczynić to, co czyni wiara serca. I dlatego ludzie są zaskoczeni, mówią, ja tyle się modlę i nic ci nie dzieje. Tyle wierzę i nic ci nie dzieje, ale to jest tylko w umyśle. Wiara jest w sercu. Więc to nie jest dla umysłu. Ale jest coś dla umysłu. Co to jest? Nadzieja. I tu jest tajemnica. Czym jest nadzieja? Ja to definiuję jako pełne przekonania, oczekiwanie dobra, bez wahania. I to jest dla umysłu. Wiecie, kim ja byłem? Przez wychowanie i urodzenie byłem profesjonalnym pesymistą. Urodziłem się, aby zacząć żyć takim życiem i tak mnie wychowano. W mojej rodzinie, jeżeli się nie martwiłeś, to powinieneś był martwić się o to, dlaczego się nie martwisz. Kiedy wspominam moją matkę, która teraz jest z panem, moja kochana matka była właśnie taka. Jeżeli się nie martwiła, to martwiła się, że się nie martwi. No, to miało głęboki wpływ na mnie. Gdy zostałem uwolniony od demona depresji, wtedy Bóg powiedział mi, teraz jesteś wolny, aby kultywować różne reakcje i wzorce myślowe. Poprzednio nie byłeś wolny, a teraz jesteś. Ale uwolnienie robi wszystkiego. Uwolnienie wyzwala cię, ale ty musisz to zrobić. I ja zdałem sobie sprawę, że gdy byłem pesymistą, zaprzeczałem mojej wierze w Chrystusa Jezusa. Pesymizm jest zaparciem się swojej wiary chrześcijańskiej. A jaki fragment Pisma weźmiemy? Jeden tylko potrzebujemy. List do Rzymian 8:28. Wiemy, że wszystko współpracuje ku dobremu z tymi, którzy miłują Boga. W porządku, jeżeli miłujesz Boga, jesteś powołany, to wszystko będzie dla Ciebie współpracowało ku dobremu. A jeżeli wszystko współpracuje ku dobremu, nie może być nigdy żadnego logicznego powodu dla pesymizmu. Zawsze, gdy jesteś pesymistą, zaprzeczasz Bożemu Słowu i swojej wierze w Boga i w Jezusa Chrystusa. Ja musiałem dobrowolnie zastąpić pesymizm, optymizmem. To nie, nie zdarzyło się w ciągu jednego tygodnia, ani w ciągu jednego miesiąca, ani w ciągu roku, ale to stało się. Dzisiaj jestem y, wyszkolonym optymistą. Ja tak myślę. Ja się wyszkoliłem, aby być optymistą. I za każdym razem, kiedy zauważam, że ta pesymistyczna reakcja powraca, mówię, nie ma na to miejsca. To jest hełm. Nadzieja. Umysłowe oczekiwanie z przekonaniem tego, co jest dobre. Jest napisane, wiara jest pewnością rzeczy, których się spodziewamy. Wiara jest na dzisiaj a nadzieja na przyszłość. Każda ma swoje miejsce. Nadzieja jest oparta na wierze. Wiara jest podstawą. Wiara jest w sercu. Wiara jest na teraz. Nigdy nie na przyszłość. Ale nadzieja jest dla umysłu i ona jest na przyszłość. I dalej są wspaniałe wersety, które możemy przytoczyć. Chciałbym tu powiedzieć całe kazanie o nadziei. Na przykład listę Hebrajczyków, rozdział piąty którą nadzieję posiadamy jako kotwicę duszy, stałą i niewzruszoną, która sięga aż poza zasłonę, gdzie Jezus, nasz poprzednik wszedł dla nas. Nadzieja jest kotwicą. A dlaczego potrzebujesz kotwicy? Po co statek ma kotwicę, ponieważ statek wpływa na zasadniczo niestabilnym elemencie, czyli powodzie. I bez względu na to, jakby ten statek chciał być stabilny, nie ma nic w tej wodzie, to by mogło uczynić statek stabilnym. Więc co musi zrobić ten statek? Musi wyrzucić kotwicę z tego statku do wody, aby sięgnęła do innego elementu, który jest stabilny. I chcę powiedzieć do skały. Więc czym jest nadzieja? To jest twoja kotwica. Żyjesz na terenie, który jest niestały, niestabilny, niebezpieczny. I w Twojej materialnej sytuacji i w okolicznościach nie ma żadnej podstawy dla bezpieczeństwa. Śmieję się, kiedy widzę kampanie ubezpieczeniowe reklamujące pokój umysłu. Jakby miały możliwość dać pokój umysłu. Nie mają możliwości. Możesz mieć całe ubezpieczenie na świecie i być nawiedzany ciągle brakiem poczucia bezpieczeństwa. Ponieważ to nie zależy od, od tych rzeczy. Ale gdy wyrzuciłeś kotwicę poza czas, wieczność i zamocowałeś się na skalę, wtedy Twoja mała łódka jest bezpieczna, a kotwicą jest nadzieja. Chwała Panu! wyrzućmy tą kotwicę, używajmy ją. I podobnie też jest napisane, ja nie chcę tego robić, Lizę Hebrajczyków, rozdział 5, jest napisane na narożnikach ołtarza. Uciekamy po ratunek w nadziei. Wiecie, w desperacji, w rozpaczy człowiek, który był prześladowany przez swoich wrogów, mógł uciec do ołtarza i złapać narożniki ołtarza. I nikt nie ośmielił się odciągnąć go od narożników ołtarza. Więc gdy jesteś w zupełnej desperacji, wszystkie demony są na Twoim ogonie, co robisz? Złap się ołtarza, złap się tych rogów ołtarza i trzymaj się ich. To jest nadzieja. Nigdy nie poddawaj się w nadziei, przyjacielu. Świat może się wokół Ciebie zawalić, ale Bóg wciąż jest na tronie. W porządku. Teraz jest szata chwały. Mam tylko kilka minut. Mam nadzieję, że się upora. Jest napisane w Izajaszu 61. Przeczytajmy to pokrótce. To jest Ewangelia. Izajasz 61. To proklamował Jezus w synagodze w Nazarecie. Jest to cytowane w Ewangelii Łukasza, rozdział 4, werset 18 i następny. On cytuje to pismo. Duch Pański nade mną. I John Wesley powiedział, cytując te słowa, czy kiedyś był usługujący Ewangelią, o którym te słowa nie byłyby prawdą? To był jego komentarz. Innymi słowy, każdy głosiciel Ewangelii powinien być w stanie te słowa wypowiedzieć. Duch wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana. I zauważcie, w sanagodze tu się zatrzymał. Nie powiedział dzień pomsty naszego Boga, ponieważ przyszedł przynieść łaskę, a nie sąd. Sąd będzie przy następnej wizycie. Abym dał płaczącym nad zawój zabój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, Pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. W tym tłumaczeniu, które cytuje brat Derek jest szatę chwały zamiast ducha ociężałości. Jeżeli masz ducha ociężałości, nie chcesz je, aby wrócił, załóż szatę chwały. Ponieważ gdy nosisz szatę chwały, duch ociężałości nie może przyjść nawet blisko ciebie. Ja powiem Wam prawdziwą historię, która ilustruje to. Byłem w Londynie lata temu jako pastor i pewna kobieta przyjechała, by zostać członkinią naszej kongregacji. I przeprowadziła ze sobą raczej niechętnego męża za rękę. I powiedziała, to jest mój mąż, on, jest, on odstąpił od Boga, właśnie wyszedł z więzienia, on ma złego ducha, módl się o niego. W tamtych dniach modlitwa z osobą, która miała złego ducha, powodowała we mnie zakłopotanie, więc nie wiedziałam, co mam zrobić, ale była z nami grupa, to małżeństwo Żydów rosyjskich, którzy nawrócili się w kościele w Rosji i potem byli oszczędni w Duchu Świętym. Oni powiedzieli w Rosji, że są bardziej zielonoświątkowcami niż zielonoświątkowcy w Europie. I wtedy, gdy oni zaczęli się modlić, oni się nie martwili o to, co myślą bliźni. Oni po prostu kontynuowali i wielbili Boga. Na całego. Więc zaczęliśmy modlić się właśnie w taki dziwny sposób. Wiecie, jak ludzie się modlą, kiedy wiedzą, że powinni się o coś modlić, a nie wiedzą jak. To jest normalny sposób, jak większość chrześcijan traktuje złe duchy. I autentycznie chwaliliśmy Pana i ten biedny człowiek właśnie wyszedł z więzienia. Poszedł, przyszedł do mnie prywatnie i powiedział, ja myślę, że wyjdę zaraz. Ja powiedziałem, Dlaczego? Za dużo hałasu, powiedział. I ja nie miałem odpowiedzi, ale Bóg mi dał. Powiedziałem, powiem Ci, kto nie lubi hałasu? Diabeł. On nie lubi hałasu, ponieważ my chwalimy Jezusa, a On nigdy tego nie lubi. Ale mówię Ci, masz dwie alternatywy. Możesz wyjść teraz i diabeł pójdzie z Tobą, albo możesz zostać i diabeł pójdzie bez Ciebie. I On powiedział, ja zostaję. Teraz... Ja mu obiecałem, nie medytując w ogóle nad tym Ale po kilku minutach on mi powiedział ten człowiek To właśnie wyszło, opuściło moją kstań Ja nie rozumiałem właściwie co on mówił Ale diabeł wyszedł, ponieważ nie mógł wytrzymać atmosfery uwielbiania Ani chwil dłużej Jeżeli założysz szatę chwały Ty powodujesz zakłopotanie diabłu większe aniżeli on tobie nie czekaj na uczucia Hebrajczyków Lice Hebrajczyków 13-14 Mówi, że uwielbianie jest ofiarą Jezus Chrystus Został ofiarowany Tak więc zawsze oddawaj Bogu chwałę Ofiarę chwały Czy czujesz to, czy nie? Ciągle Czy to jest tylko mowa o powiedzeniu tego w Twoim sercu? Nie, to jest mowa o wyznaniu ust to nie jest w Twoim sercu, to jest głośne w Twoich ustach. Tego wymaga Bóg. Dawid mówi, gdy był przed sądem, przed pogańskim, plując swoją brodę i targając sobie ją, udawał, że był nienormalny, aby uratować swoje życie. I wiecie, to się stało? Napisał w Psalm 34. I pamiętajcie, wtedy on był napisany. Pierwszy werset mówi, ja będę błogosławił Pana zawsze. Jego chwała ciągle będzie na moich ustach. Nie ma nigdy takiego czasu, ani miejsca, gdzie nie powinieneś chwalić Pana. Jeżeli założysz tą szatę, będziesz się tym cieszył. W porządku, teraz mamy dwie minuty. Mamy półtorej minuty. Trzy pozostałe rzeczy. Kultywuj właściwe relacje. Ja innymi razy głosiłem na ten temat. Ostrożnie. Nie powracaj do urazy zgorzkniałości i nieprzebaczenia. Kultywuj. W pierwszym momencie, kiedy czujesz, że uraza podnosi się w tobie przeciwko temu mężowi, czy komukolwiek. Sprawdź to. Ja mówię, zastąp negatywne, pozytywnym. Bracie Prince, ja nie cierpię go. Co ją zrobić? Módl się o niego. Ja nie wierzę, że możesz nie cierpieć kogoś i jednocześnie się za niego modlić. Więc zastąp negatywne, pozytywnym, ale musisz być czujny, ponieważ uraza jest nawykiem wielu z nas. Podam wam inny nawyk, którzy większość nas ma i ja nie jestem wcale niewinny? Kłótnie. Powiem wam I prawdę i powiem to przed moją żoną, gdy ona tu jest. Są sytuacje w naszym domu, gdy moja żona i ja dyskutujemy na temat pewnych rzeczy i ja wtedy mówię... Lepiej by było, żebyśmy nagrali to i puścili sobie, ponieważ wiemy dokładnie, co powie każdy z nas przez następne pięć minut. I gdy to mówię, to wtedy dodaję do tego, lepiej wyciągnijmy magnetofon z początku. Zatrzymajmy się teraz. Początek kłótni, Biblia mówi, w taki prosty sposób, to jest jak ktoś, kto by wylewał wodę. Lepiej jest przestać, zanim zaczniesz. Wiecie, jak trudno to jest, jak już zaczęłeś przestać. Ja Wam powiem, jeszcze gorsze rzeczy mogą się potem wydarzyć niż te. W porządku, mamy dwie rzeczy. Szósty, kultywuj właściwą społeczność. I masz dobry werset tutaj o tym, że światło nie może mieć z ciemnością społeczności. I ja nie myślę, żebyś oddzielił się zupełnie od świata i poszedł do zakonu, ale... Nie przyjaźnij się z negatywnymi ludźmi. Kultywuj pozytywnych ludzi. Ludzi, którzy zbudują Twoją wiarę, wzmocnią Cię, zachęcą. Jeżeli uwierzyłeś w uzdrowienie, to nie powracaj z powrotem do ludzi, którzy wierzą, że uzdrowienie skończyło się z epoką apostołów. Mówię wam o dwóch rzeczach, które przychodzą przez słuchanie Jedną znacie Rzymian 1017 Wiara przychodzi ze słuchania A wiecie, co jest drugą rzeczą? Niewiara. Jezus powiedział Uważaj, czego słuchasz I uważaj, jak słuchasz Księga przypowieści mówi Mój Synu, zwróć uwagę, abyś słuchał nauczania które podaje całej ziemi słowa prawdy. Mówię Wam, gdybym chciał, żeby moja wiara trwała na tym samym poziomie, nigdy nie powróciłbym, aby słuchać tych samych kazań, których niektórzy z Was słuchają w niedzielę rano. Ja po prostu bym tego nie umiał zrobić, to wszystko Ja nie chcę napełniać mojego umysłu negatywną trucizną A potem próbować żyć zwycięskim życiem Ja tego nie umiem zrobić Może wy umiecie, może jesteście silniejsi Ale nie możecie karmić się niszczącymi wiary Kazaniami, literaturą, rozmowami I oczekiwać zwycięskiego, chrześcijańskiego życia w wierze To nie może być zrobione to co wchodzi musi też i wyjść Gdziekolwiek Jeżeli wpuścisz coś do swojego serca To będzie wyrażone przez twoje życie Ca Całe swoje siły Wczesz swego serca Bo z niego tryska źródło życia Jeżeli wejdzie do twojego serca Będzie Zamanifestowany w tym co zrobisz a to zależy od tego, czego słuchasz. To idzie powyżej tylko tego, do jakiego kościoła należysz, ale też z kim spędzasz swój czas. Jakich rozmów telefonicznych słuchasz? Ponieważ mnóstwo ludzi ma problemy, ponieważ słuchają złych telefonów. I ostatecznie to jest ostatnia rzecz. Uczyń Jezusa centrum. Nie wchodź, nie chodź tak dookoła i nie mów o demonach. Widzisz, możesz być jednostronny na temat wszystkiego w chrześcijańskim życiu z wyjątkiem Jezusa. Możesz być jednostronny odnośnie języków, o uzdrowienia, porządku Bożego. Jednostronny na temat kobiet nie mówiących nic w kościele na temat demonów, możesz być jednostronny na temat wszystkiego, z wyjątkiem Jezusa. On jest w centrum. On jest autorem, dokończycielem, fundamentem i on jest kamieniem węgielnym. Utrzymaj Jezusa w centrum. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu z Was, którzy zostaliście skonfrontowani z tym typem poselstwa, i usługę uwolnienia to czyni ogromny wpływ. Mogę w to uwierzyć. I przez następne kilka tygodni będziesz chodził dookoła i pytał się, czy ja mam demona, czy ona demona, czy mój każdy ja ma demona, i tak dalej. O, oni wszyscy mogą mieć demony. Ale nie bądź zbyt zajęty demonami. W porządku. To trochę czasu potrwa, aby to wprowadzić do swojego całego chrześcijańskiego systemu wierzenia, musisz znaleźć inny plik w umyśle dla demonów. To jest prawda. Ale niech ci to nie zdominuje. Podam Wam ten wspaniały werset i skończymy. Jezus powiedział, gdy poszedł na krzyż, teraz jest sąd na ten świat. I teraz na krzyżu Przez to, co Jezus uczynił Szatan Książę tego świata został wyrzucony Teraz on jest wyrzucony Jest próżnia A kto ma napełnić? Następny werset mówi Jeżeli ja zostanę wywyższony ponad całą ziemię Wszystkich do siebie pociągnę Uczyń to Twoim pierwszym celem Zawsze, aby wywyższyć I uwielbić Jezusa Jest to koniec wykładu Brata Jerka pod tytułem Siedem warunków dla utrzymania Twojego uwolnienia. Był to szósty wykład z serii sześciu wykładów y, uwolnienie i